Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Jest poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 23. Oto co dziś w magazynie. Koniec Fidesu, początek tis tłumy na ulicach węgierskich miast cieszą się z wyników wyborów parlamentarnych. Eksperci komentują wyniki. Donald Trump krytykuje papieża i rozpoczyna blokadę irańskich portów. Jak to wpłynie na dalszy rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie, powie o tym nasz korespondent. Dziś mija 86 lat od zbrodni katyńskiej i drugiej wywózki Polaków na Syberię. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy. Wydarzeń. To koniec epoki Wiktora Orbana. W ten sposób wynik wyborów na Węgrzech oceniają eksperci. Trwała 16 lat, ale tym razem opozycyjna TISA zdobyła większość konstytucyjną. O czym więcej powie Jan Oleński.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 Szala była już przechylona na korzyść Tisy i Petera Madziara. No i takie zaangażowanie zewnętrzne, takie dość brutalne, wręcz prymitywne i mówienie wprost słowami J.D. Bansa, głosujcie na Orbana, No spowodowało motywację jeszcze większą u przeciwników tego reżimu. Mówił amerykanista dr Karol Schulz. Peter Madziar zapowiada odbudowę relacji z partnerami w Europie, a z pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski. Jan Olęcki, Polskie Radio. W środę ma dojść do spotkania prezydenta Węgier z liderami trzech ugrupowań, które dostały się do parlamentu. W jakim celu? Nie wiadomo, gdyż ostateczne wyniki wyborów parla parlamentarnych mają być znane dopiero w najbliższych dniach. Tymczasem lider zdecydowanej większości, Peter że ponownie zaapelował o dymisję głowy państwa, a o szczegółach Piotr Piętka. Nie wiadomo dokładnie, w jakim celu prezydent wezwał politycznych liderów, bo ostateczne wyniki mają być znane dopiero w sobotę, a pierwsze posiedzenie parlamentu ma być zwołane najpóźniej 12 maja.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 jako prezes Trybunału Konstytucyjnego, a potem prezydent. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wyniki wyborów na Węgrzech oznaczają, że do Polski niebawem mogą wrócić Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Politycy PiS są oskarżeni o defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Do tej pory ich parasolem ochronnym była przychylność ustępującego premiera Wiktora Orbana. Rozpoczęcie procedury odebrania azylu politycznego polskim politykom zapowiadał jeszcze w kampanii wyborczej lider partii TISA. Więcej o tym Sylwia Białek.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 Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek liczy, że sąd szybko rozpatrzy wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają na ENA od 10 lutego, dlatego w związku ze zmianą sytuacji politycznej na Węgrzech wystąpili do sądu o wyznaczenie terminu rozpoznania wniosku. Jolanta Turkowska.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 Kłopoty ma też inny polityk Prawa i Sprawiedliwości, który także przebywa poza Polską. Chodzi o byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmirowskiego. Londyński Sąd znów nie podjął decyzji o jego ekstradycji. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 19 czerwca. Z Londynu Anna Rączkowska.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 przy zarządzaniu publicznymi środkami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Prokuratura przyjrzy się przedstawicielom Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali, by Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zaprosił do złożenia przysięgi dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazywał na możliwe niedopełnienie obowiązków. Więcej o tym Mariusz Pieśniewski.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 Stany Zjednoczone rozpoczęły blokady irańskich portów. Stało się to po tym, jak w miniony weekend załamały się rozmowy pokojowe, a prezydent Donald Trump zagroził irańskim statkom zbliżającym się do strefy blokady. Jak wynika z dostępnych danych, jak dotąd co najmniej jeden tankowiec zdawał się zignorować rozkaz Trumpa i przepłynął cieśninę Ormus. A my łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, korespondentem polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór. Prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone zatopią wszystkie irańskie szybkie jednostki uderzeniowe, które zbliżą się do strefy blokady. Prezydent Stanów Zjednoczonych w poniedziałek podkreślił, że jego administracja odebrała też telefon od irańskich urzędników, a Teheranowi bardzo zależy na zawarciu układu, układu oczywiście pokojowego. Posłuchajmy, co prezydent mówił dzisiaj dziennikarzom o amerykańskiej blokadzie Ciśnienia Ormus. W tej chwili obie strony nie prowadzą żadnych działań zbrojnych. Zablokowaliśmy ten szlak żeglugowy. Iran też nie zarabia na przepuszczaniu przez cieśninę. Z tego co obserwuję jednostki nie płyną. To duży cios dla reżimu w Teheranie. Bez problemu możemy taki stan rzeczy długo utrzymywać. Nasze wszystkie jednostki są w gotowości bojowej. Mówił Donald Trump. Jak informuje stacja CNN na podstawie swoich źródeł, Stany Zjednoczone i Iran wciąż prowadzą rozmowy. Źródło zaznajomione ze sprawą poinformowało, że przedstawiciele administracji Donalda Trumpa omawiają szczegóły potencjalnego. Drugiego już spotkania bezpośrednio z Irańczykami. Zdaniem Donalda Trumpa główną kością niezgody w negocjacjach pozostaje warunek, zgodnie z którym Iran musiałby zrezygnować z posiadania broni jądrowej. Prezydent tutaj oświadczył, że Teheran nie wyraził na to zgody, dodając, że jeśli się nie zgodzą, nie będzie żadnego układu. Donald Trump wspomniał też, że inne kraje oferują pomoc w utrzymaniu blokady irańskich portów. Nie sprecyzował jednak, o które państwa tutaj chodzi. Też ciekawe informacje dopłynęły tutaj do Stanów Zjednoczonych, ale z perspektywy chińsko-irańskiej. Chiny planują w nadchodzących tygodniach dostarczyć Iranowi nową broń przeciwlotniczą i takie informacje tutaj podaje wywiad. Oczywiście cytują go amerykańskie media, powołując się na swoje źródła, bo ta informacja nie została oficjalnie podana, ale został zapytany o to Donald Trump, który oświadczył, że jeśli Pekin to zrobi, to będzie miał wielkie problemy. Z najnowszych ocen tych wywiadowczych ma wynikać, że amerykańskie służby wskazują, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni Chiny przygotują się do dostarczenia Iranowi nowych systemów obrony powietrznej. I byłby to krok taki prowokacyjny, bo przecież tutaj Pekin miał pomagać w wynegocjowaniu tego dwutygodniowego zawieszenia broni, które rozpoczęło się już prawie dokładnie tydzień temu. Ponadto na początku przyszłego miesiąca Donald Trump ma udać się z wizytą, aby przeprowadzić rozmowy z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem, a te informacje wywiadowcze podkreślają również, że Iran może wykorzystać zawieszenie broni, a to wszystko też jako okazję właśnie do uzupełnienia zapasów określonych systemów uzbrojenia przy wsparciu kluczowych partnerów zagranicznych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i możliwa reakcja Chin relacjonował Jan Pachlowski. Dziękujemy.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 mówił amerykanista dr Karol Schulz. Tymczasem Izrael zaatakował karetkę Libańskiego Czerwonego Krzyża na południu Libanu. To drugi tego typu atak w ciągu kilkunastu godzin. Więcej o tym Milena Rashid Shehab.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 prawa międzynarodowego. Libańskie Ministerstwo Zdrowia oskarża Izrael o celowe ataki na personel medyczny. Izrael się tego nie wypiera, ale utrzymuje, że to część jego walki z Hezbollahem. Od 2 marca odnotowano już ponad setkę uderzeń w karetki, przychodnie i niosących pomoc ratowników. Zginęło w nich już około 80 pracowników medycznych, a prawie 200 zostało rannych. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab. Dla libańskiej służby zdrowia problemem jest również niszczenie sprzętu, który niesie pomoc. Dotychczas armia Izraela uszkodziła lub zniszczyła 23 przychodnie i około 80 karetek. Donald Trump wywołał w swoim kraju poważne kontrowersje atakiem na papieża Leona XIV. Ojciec Święty potępił amerykańskiego prezydenta za prowadzenie wojny z Iranem. Trump w odpowiedzi nazwał papieża liberałem i zarzucił mu słabość w kwestii przestępczości. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Na portalu Truth Social Trump napisał, że papież powinien wziąć się w gaść, używać zdrowego rozsądku, przestać sklepiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem.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 Na krytykę Trumpa zdążył już odpowiedzieć Leon XIV. Jak powiedział dziennikarzom, nie obawiam się Donalda Trumpa, nie jestem politykiem, głoszę Ewangelię i nie zajdę z tej drogi. Papież dodawał, że jego przesłanie ma na celu głoszenie pokoju i kieruje je do wszystkich na świecie. Chcemy zakończyć wojnę i promować pokój, dodał podczas podróży do Algierii. Donald Trump przekonuje, że grafika, którą opublikował w mediach społecznościowych, przedstawia go jako lekarza, nie jako Jezusa Chrystusa.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 w przyszłym tygodniu opublikuje ona propozycje, które mają doprowadzić do obniżenia rachunków. Zapowiedziała to przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z komisarzami, które było poświęcone skutkom wojny. O szczegółach Beata Płomecka.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 Teraz informacja dla kierowców. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. Litro benzyny 95 na polskich stacjach może kosztować nie więcej niż 6 zł. i 12 groszy, litro benzyny 98 6 zł. i 70 groszy, a oleju napędowego 7 zł. i 58 groszy. Rzecznik Ministerstwa Grzegorz Łaguna mówi, że to najniższe ceny maksymalne od początku obowiązywania pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej.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 Stosunki polsko-koreańskie podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Deklaracje w tej sprawie podpisali dziś w Seulu premier Donald Tusk i prezydent Linz Myung. Politycy rozmawiali także o współpracy gospodarczej, handlu i technologii, a także sytuacji geopolitycznej i kryzysie wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie. Zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w obliczu narastającej niepewności na w zakresie bezpieczeństwa na świecie. Z Seulu Agata Król.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 Strategiczną współpracę Polska chce rozszerzyć także z Norwegią. Odpowiedni dokument w tej sprawie powstanie w niedługim czasie, zapowiedział Oslo wicepremier, szefmon Władysław Kosiniak-Kamysz. Już teraz ściśle ze sobą współpracują resorty obrony. Plagowym projektem jest podpisana pod koniec ubiegłego roku umowa na realizację programu SAN, czyli systemu obrony antydronowej. Agnieszka Drążkiewicz. Ministrowie obrony Polski i Norwegii omówili wspólne działania na Bałtyku, ochronę infrastruktury krytycznej i energetycznej, a także przyszłe zakupy zbrojeniowe. Minister Władysław kośniak Kamerzy dziękował za wsparcie, jakiego Norwegowie udzielili Polsce wysyłając na wschodnią flankę swoje myśliwce F-35, a obecnie dzielą się z nami swoimi doświadczeniami w eksploatacji tych myśliwców. Norwegia ma 52 statki powietrzne typu F-35, Polska będzie miała 32. Mamy się od kogo uczyć. Mówił Wodesław kośniak Kamyż szefowi montowarzyszyła towarzyszyła w Norwegii pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zostaje w Oslo do jutra i będzie kontynuować rozmowy z norweskim przemysłem w sprawie militarnych projektów. Z Oslo Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.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 Ponad 45 milionów złotych odzyskał w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych od osób, które nadużywały zwolnień lekarskich. Od dziś kontrolerzy ZUS zyskają nowe uprawnienia przy sprawdzaniu, jak ktoś korzysta z L4. Będą też wyrozumiali patrzeć na, na przykład, na tzw. czynności incydentalne. Wystawienie ważnej faktury, odebranie przesyłki czy podpisanie umowy nie będzie skutkować koniecznością zwrotu zasiłku chorobowego. Aneta Łuczkowska.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 Mija 86 lat od zbrodni katyńskiej i drugiej wywózki Polaków na Syberię. Pamięć ofiar tych dwóch tragicznych wydarzeń uczczono w całej Polsce. W Warszawie odbył się symboliczny pogrzeb jednej z ofiar zbrodni katyńskiej, Witold Banach. W uroczystości wzięły udział m.in. rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, w których pogrzeb wywołał silne emocje Marii Dormanowskiej, córce Bohdana Dormanowskiego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 dać, najbardziej hmm. pomniejszyć ten swój dochód. Czy to się sumuje, czy na różne cele po 6% i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 Pieniądze Trzydzieści siedem "37 minut po godzinie dwudziestej trzeciej. Partia CISA Petera Madziara wygrała niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech, zdobywając większość konstytucyjną i odsuwając od władzy rządzącego od 16 lat Wiktora Orbana. Madziar zapewnił, że odbuduje demokrację i wykorzeni korupcję. Dodał również, że na początku maja odwiedzi Polskę, a Zbigniew Ziobro nie zostanie długo na Węgrzech. O tym, jaki wpływ na polską politykę ma zmiana węgierskiej władzy, mówił na naszej antenie Marcin Duma, politolog, założyciel Instytutu Ibris. W pewnym sensie te wybory były w Polsce przedstawiane jako taka... Wojna per proxy, czyli wojna zastępcza między prawem i sprawiedli sprawiedliwością z jednej strony i koalicją y, obywatelską y, z drugiej. No to patrząc na to w ten sposób, y, bez wątpienia powód do radości ma raczej Donald Tusk. Tak. Y, I w ogóle Europejska Partia Ludowa, której zresztą częścią jest y, TISA, czyli ugrupowanie Petera Madziara. No i wydaje się też, że ten sukces jest, jest, jest znacznie większy niż się wszyscy spodziewali. Ja zresztą byłem teraz tuż przed wyborami, trzy dni na takiej wizycie studyjnej na Węgrzech, więc patrzyłem jak to działa, jak pracuje ta, ta kampania. Wydaje się, że ona w ogóle jest dosyć ciekawym takim polem eksperymentów. W jaki sposób prowadzić kampanię, na ile... Sieci społecznościowe, media społecznościowe czy platformy społecznościowe są użyteczne. A na ile stare metody w ogóle sobie hmm. dają w jakikolwiek sposób radę? Myśli Pan, że na przykład te wnioski albo inaczej, no to o czym Pan teraz mówi, jakieś doświadczenia z tych węgierskich wyborów, one, one będą przekładane na te polskie nadchodzące wybory parlamentarne. Ja wiem, że to jest jeszcze półtora roku. I sytuacja na Węgrzech była też trochę inna, no bo tam nie było niezależnych mediów takich jak radio, telewizja, bo one wszystkie w mniejszym lub większym stopniu były zależne od rządu i od Fidesu, więc tak naprawdę media społecznościowe były jedyną metodą na to, żeby do wyborców dotrzeć. Ale wielu gości, wielu komentatorów mówiło też o tym, że Peter Magyar wykonał gigantyczną pracę, jeżeli chodzi o, o swoje wizyty w całych, na całych Węgrzech, ba, był który nie bał się jechać nawet do tych najbardziej zagorzałych, największych bastionów y, Orbana. No i to przyniosło skutki. Przyniosło skutek. Specjaliści, z którymi rozmawiałem na Węgrzech i z jednej, i z drugiej strony, czyli po stronie Fideszu i po stronie Tisy, no oni bardzo jednoznacznie wskazywali na to, że nawet w erze mediów społecznościowych ten bezpośredni kontakt lidera y, albo w ogóle grupy liderów z wyborcami jest absolutnie kluczowy. Tym co zbudowało sukces Tisy i Petera Madziara, to, to były dziesiątki, dziesiątki spotkań z wyborcami, bardzo starannie wyreżyserowanych, odbywających się według pewnego y, rytuału. Natomiast y, wspomniał Pan o tym, że y, Peter Madziar bywał w, y, także w tych okręgach, które są trudne. On bywał przede wszystkim w tych okręgach, które w ogóle nie były, cudzysłów, jego on prowadził walkę głównie na terenie bastionów yy, Fidesu. E, bo założeniem tej kampanii, mimo tego co mówili eksperci, było przełamanie dominacji Fidesu, nie w tych okręgach, które są wahające, tylko w bastionach. I to przyniosło efekt w postaci no zdobycia bank. prawie wszystkich, prawie mm -hmm. 100% okręgów yy, yy, jednomandatowych. No to zagranowa Bank tak naprawdę, bo to rozumiem, to jednak było pewne ryzyko na, po, nastawienie się na te okręgi, które przynajmniej teoretycznie m, nie są nasze. Nie, nie do końca, bo m, Tisa i Peter Macier byli y, świadomi y, tego, jak duża jest erozja poparcia dla y, Wiktora Orbana. Ba, sam Fidesz był świadomy. Y, w swoich kalkulacjach y, analitycy sprzyjający rządowi albo pracujący dla rządu wskazywali, że Fides w ciągu ostatnich czterech lat stracił mniej więcej półtora, e, e, sorry, nie półtora, nie półtora pół miliona e, wyborców, co oznacza jedną szóstą całego elektoratu. I strategia, którą przyjął Peter Maziar, poza oczywiście walką tam bezpośrednio w, w tych okręgach i próbą pozyskania wyborców Fidesu, co w pewnym stopniu nawet mu się udało, tych, którzy odeszli, głównie przedstawicieli średniej klasy, średniej klasy wyższej, zdominował absolutnie dotychczasową opozycję. Dotychczasowa opozycja, ta, która startowała obok Petera Madziara, poniosła druzgocącą klęskę. Ale e... spora część tych partii opozycyjnych w ogóle w tych wyborach, nawet jeżeli na początku brała udział, to z tych wyborów się stopniowo wycofywała. Tak i działo się to trochę na skutek tego, że oni sami widzieli, co się dzieje z ich poparciem? Na końcu mieliśmy tylko i wyłącznie koalicję demokratyczną, no, można powiedzieć, komitet lewicowy i komitet hmm, zabawowy, czyli partię psa o dwóch ogonkach, który jest takim happeningiem politycznym bardziej niż inicjatywą, ale także oni wypadli grubo poniżej sondażowych y, oczekiwań. I teraz rzecz najważniejsza, a mianowicie element, który jest wspólny. I dla Węgier w 26 roku i dla Polski w 23 październiku. Młodzi ludzie, którzy niechętnie brali udział w wyborach, tym razem stawili się tłumnie przy urnach wyborczych. To no, rekordowa frekwencja. Tak jest. I oni są współautorami tego zwycięstwa. Nie będę pytał o, o to, jak w najbliższym czasie może wyglądać sytuacja na Węgrzech. Na ile na przykład to poparcie młodych wyborców, może być jednak bardzo e, krótkotrwałe, bo, bo to jest możliwy scenariusz. Natomiast e, co innego. Na ile na przykład fakt, iż e, Tisha, Tisa i Peter Magier nie startowali jako... Mm, Polityczna kontra do Orbana i myślę tutaj o poglądach, to znaczy, że jeżeli mamy Fides i Orbana, który był partią konserwatywno-prawicową, to Petr Maggiar nie startował w kontrze, przedstawiając się jako polityk liberalno-lewicowy, wręcz przeciwnie, on do tych wyborów wszedł jednak też jako ugrupowanie centrowo-prawicowe. Bardziej na prawo, na prawo chyba niż bardziej na lewo. No, ugrupowanie hadeckie, no tak to możemy to określić. Na ile to jest być może też klucz do sukcesu i na ile to jest no, być może też to, czego konsekwencje będziemy widzieć w naszych wyborach parlamentarnych? Dobrze, że o tym rozmawiam, bo ja mam takie wrażenie, że w Polsce mamy takie wrażenie, że oto Węgry wygrały, wybrały lidera i partię, która jest taka centro, powiedzmy, lewicowa albo centroliberalna. Natomiast Peter Madziar i Tisa są właściwie odbiciem Fidesu nie różnią się. To oczywiście te różnice... I różnice... Dlatego w przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy próbowali walczyć z Orbanem, tym razem mu się udało? Czy też To tym jest trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę cztery lata temu, mieliśmy również lidera, który był konserwatywny, ale przewodził koalicji bardzo wielonurtowej. I y, był ograniczony przez te partie, które tworzyły, bo one nie pozwalały mu pewnych rzeczy mówić. TISA była, by, jest partią konserwatywną, prawicową. Sam Peter Maciere jest przedstawicielem yy, zresztą wielopokoleniowych yy, politycznych, prawicowych, katolickich, elit yy, politycznych węgierskich. E, no, na przykład br brat jego babci był prezydentem w latach 2000-2005. On sam też był częścią establishmentu e, politycznego, rozumianego też oczywiście, że niż, e, niż Fidesz. To, taki, to jest to w ogóle ciekawa postać, bo on, e, jeżeli byśmy szukali odpowiedników takiej klasy politycznej, e, e, elity politycznej, w ten sposób cudzysłów hodowanej, to znaleźlibyśmy ją chyba tylko w Wielkiej Brytanii. To są specyficzne prywatne szkoły, które kończą członkowie tych, tych elit. Yy, bardzo często też o profilu na przykład religijnym, katolickim. Yy, I to wszystko wpływa w pewien sposób na to, kim Peter Madzier jest. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Miecie to, że Tisa została zbudowana jako kopia Fidesu. No to przepraszam, właśnie dokładnie o to chciałem zapytać. Na ile w takim razie Węgrzy wybrali trochę taki Fides II, tylko Bardziej europejski, no, nieskażony tymi wszystkimi aferami korupcyjnymi, dający nadzieję na przyszłość. Na pewno tę różnicą, to, to, tą różnicą, która y, jest taka bardzo widoczna, to jest stosunek do Unii Europejskiej. Y, Peter Madziar nie jest y, antyeuropejski, jest krytyczny wobec Unii Europejskiej, czego, czego w Polsce też nie słyszymy, ale na wiecach to było słychać. On mówił o pieniądzach, które zabrała Unia Węgrom. Nie Orbanowi, nie Orban to zrobił, ale Unia, która zabrała te pieniądze. Natomiast on się do, do żadnego y, Węgro-exitu nie zabiera. Absolutnie widzi swoją szansę y, w obecności Węgier w, w Unii Europejskiej i przede wszystkim jego obietnica jest bardzo podobna do tej, którą złożył Donald Tusk y, w 2023 roku. Uruchomię środki europejskie i te środki europejskie wpłyną na to, jak, jaki jest poziom waszego życia. Bo ten plebiscyt między Orbanem a Madziarem sprowadzał się w pewnym sensie do tego, że Węgrzy powiedzieli, zbiednieliśmy no i mieli rację, porównując się chociażby z Rumunią czy Bułgarią. O Polsce nie wspomnę. Relatywnie, relatywnie zbiednieli. Szczególnie klasa średnia odczuła to bardzo mocno. I pomimo tego, że ona dotychczas dosyć lojalnie wspierała Wiktora Orbana, to tym razem uznała, że jednak jest czas na zmianę, ale nie wymieniła mindsetu. Mm -hmm. <grych> Czyli nie wymieniła sposobu myślenia o, o polityce. Wybrała kogoś, kto jest bardziej proeuropejski i kto jest młodszy. I kto nie jest prorosyjski. Czyli zmiana paradoksalnie nie była wcale tak radykalna, jak czasami w polskich mediach próbujemy to przedstawiać, czy też próbujemy to widzieć? Zdecydowanie ten obraz, który mamy tutaj namalowany w Polsce, nie do końca oddaje to, jak, jak ta sytuacja węgierska wygląda. To na ile w takim razie to, co stało się nad Balatonem, nad, nad Balatonem, przepraszam, może niezbyt trafne określenie, w Budapeszcie, czy też na Węgrzech, to jest pewnego rodzaju wskazówka, pewnego rodzaju pokusa, chociażby dla, dla Donalda Tuska. To znaczy iść dalej tym tą ścieżką no, pewnego takiego umiarkowanego, liberalnego konserwatyzmu, takiej partii centrowej, która bardziej jednak skręca delikatnie w prawo niż, niż w lewo. Nie ograniczać się koalicjantami takimi jak Lewica, gdzie zresztą jeszcze Szczerzasty no, coraz mocniej i coraz śmielej rozpycha się łokciami, bo widzi dla siebie szansę i dla swojej formacji właśnie w tego typu działaniach. No i pewnego, w pewnym stopniu powtórzenie być może tego, tego sposobu tej kampanii Tisy. Wydaje się, że te lekcje, które płyną, albo te sygnały, które płyną z nad Dunaju są dość oczywiste. Po pierwsze, te starsze pokolenie polityków dzisiaj powinno zająć miejsce, może jako doradcy, może jako ci, którzy wspomagają młodszych i bardziej aktywnych, którzy są jednak obietnicą większej dynamiki, pewnego odnowienia kontraktu ze społeczeństwem. I rzecz druga, która jest nie mniej istotna, no bo powiedzieliśmy sobie tym, jaki profil ma TISA. Wydaje się, że także i w Polsce obserwujemy ten bardzo mocny skręt całej sceny politycznej, co oznacza, że podąża w pewien sposób za społeczeństwem, jednak w prawą stronę. Bo wszystkie partie, które znajdą się w parlamencie węgierskim i które zdobyły ponad grubo ponad 90% głosów, 90, 98 właściwie, to są partie prawicowe i skrajnie prawicowe. Więc ten skręt dla platformy no przepraszam dla koalicji już obywatelskiej i niewstydzenie się pewnej prawicowej czy konserwatywnej, o to byłoby lepsze słowo, konserwatywnej agendy jest sygnałem, że można i to jest droga do tego, żeby zyskiwać poparcie. Na ile to jest dobra, a na ile to jest zła informacja na przykład dla PSL-u, bo jeżeli chodzi o samą agendę, jeżeli chodzi o poglądy, no to można by było powiedzieć, że to jest idealny kierunek dla polityków PSL-u, którzy od dłuższego czasu próbują no właśnie taką narrację wobec PSL-u budować. No przecież pamiętamy jeszcze co prawda kilka lat minęło, ale pamiętamy te pomysły PSL-u na to, żeby stać się taką nowoczesną, chadecką partią, troszkę odejść od tego wizerunku partii chłopskiej czy też partii wiejskiej, raczej budować się w miastach, w mniejszych ośrodkach miejskich i być właśnie taką partią niewielkich miast i nie wsi, tylko tego, tego czegoś pomiędzy. Z drugiej strony, no, jeżeli widzimy, że tak naprawdę monopolizacja jest y, skutecznym sposobem na wygranie wyborów, tak jak w przypadku y, Tisy, która po prostu zjadła swoich konkurentów, no to z tego punktu widzenia dla PSL-u to nie są najlepsze wnioski. Podstawowym czynnikiem, który kreuje czy też wpływa na kreację strategii jest system wyborczy. Nie mamy takiego systemu wyborczego, jak jest na Węgrzech, a więc zastosowanie jeden do jednego takiej samej strategii nie ma po prostu Właśnie, sensu. Właśnie, okręgi jednomandatowe i to też w dużej mierze musimy o tym pamiętać, spoglądając na przykład na, na podział mandatów na Węgrzech. Ten system jest dużo bardziej skomplikowany. Myślę, że no nie będziemy teraz tego rozwijać, ale uh -huh. generalnie to, to jest system mieszany. Trochę, trochę okręgi jednomandatowe, trochę lista krajowa, a jeszcze bardzo skomplikowany system kompensacji głosów. To powoduje, że to jest bardzo specyficzny system, który oczywiście wymusza pewną strategię. W Polsce mamy system proporcjonalny, i mm, droga do zwycięstwa niekoniecznie musi wieść przez dominację jednej siły y, politycznej. Można zbudować tutaj ścieżkę, która pozwoli osiągnąć y, y, zwycięstwo, jednak mimo wszystko w pewnym pluralizmie oczywiście z poszanowaniem my, oni, tego podziału. Yy, I przypomnijmy, że w 2023 roku w ten sposób koalicja 15 października właśnie wygrała. Yy, nie dominacją jednego ugrupowania, tylko yy, takim szerokim frontem. I wracając teraz do PSL-u, który właściwie z punktu widzenia wyborczego już dzisiaj jest partią małych miast, średnich miast i yy, takiej hmm, klasy średniej, która tam yy, w, w tych miejscach yy, jest, nie jest już partią chłopską, pomimo tego wizerunku, który, yy, yy, który ma. Yy, to jest dobra co się wydarzyło na Węgrzech? Bo to pokazuje, że presja, która była wywierana polityków PSL na polityków PSL-u, na to, żeby oni zrezygnowali z części swojej konserwatywnej agendy, że powinni być bardziej postępowi, to te argumenty dzisiaj się trzymają o wiele gorzej. Czy to jest zła wiadomość dla Lewicy? Otóż nie, bo w polskim systemie wyborczym, jeżeli rozciągniemy... Mają jeszcze więcej miejsca dla siebie? To znaczy, że mamy więcej przestrzeni dla gry skrzydłami. Mhm. Najcięższe zadanie mają właśnie ci skrzydłowi. PSL, który musi wywalczyć sobie, to zresztą muszę powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz robi bardzo sprytnie, chociażby na przykład debatując z Morawieckim, wywalczyć sobie lepszą pozycję mm, na prawo od centrum, a Lewica musi przypilnować, żeby nie została za bardzo zjedzona przez Koalicję Obywatelską. Do z Marcinem Dumą, politologiem z Instytutu Ibris, rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Mija 86 lat od zbrodni katyńskiej i drugiej wywózki Polaków na Syberię. W związku z kolejną rocznicą tych tragicznych wydarzeń rozpoczyna się kolejna ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna. Pamiętam Katyń 1940.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 Yy, przejawia się cały sens takiej, yy, no właśnie organicznej, sensownej yy, działalności w ramach kultury pamięci, yy, która nie powinna być tylko i wyłącznie wyspowa yy, przy okazji okrągłych rocznic, jubileuszy, a pewnym budowaniem pew też relacji z, z wieloma środowiskami. Yy, jednym z elementów akcji, pamiętam katy, jej symbolem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 A my zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, którą przygotowali Justyna Błońska i Rafał Roślik, zrealizowali Eldar Pedorenko i Wiktor Sudyka, a ja Paweł Wojewódka dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.